I objawimy, mówimy. 12 rozdział. czytamy jeszcze od pierwszego wiersza, także w ciągłości do 11. I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiad to Słońce i księżyc pod cepami jej, a na głowie jej korona 12 gwiazd a była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała i ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny rudy smok mający siedem i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów, a ogon jego zbiór trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, tworzyć jej dziecię urodziła syna, obczyka, który rządzi będzie wszystkimi narodami i laską żelazną. Życiem jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. I uciekła niewiastą na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie Jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie Jego lecz nie przemógł. I nie było już dla nich miejsca w niebie. 12. 11. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny znany diabłem i szatanem, który zwodził cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem z głos w niebie mówiący. Teraz nastało zbawienie i moc panowanie Boga naszego i władztwo powiązane za Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych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 Dla tych, którzy nie byli, myślę, że tak myślę, że dzisiaj te tak pandorował łaski, że jesteśmy tu w większej liczbie i widzimy, że ten rozdział zaczyna się taką zmianką o pewnej sytuacji, która oczywiście ma miejsce i dlatego Bóg tutaj nam to pokazuje przez te wiersze od pierwszego do 18 taką opisuje sytuację, która będzie miała miejsce później, ale też te rzeczy z pierwszego wiersza do piątego już się wypełniły i też oczywiście będą się jeszcze też wypełniały jakby może i do końca niewiasta tutaj jest to Izrael już było wspominane o tym, że to jest pokazane nam w tym śnie Józefa, że on właśnie widział te gwiazdy. 12 gwiazd, które mu się kłaniało. I słońce i księżyc. Tak, to jest właśnie Izrael. To jest, to nie jest jedna osoba, ale to jest po prostu cały naród. brzemienna była w i bólach, po rodzenia i w męce rodzenia krzyczała. Widzimy tutaj w tym Y, taką zmiankę w tym drugim wierszu, że w Izraelu, kiedy cokolwiek miało się narodzić dobrego, to zawsze były wielkie problemy. Wiele było przeciwstawień i w tym właśnie narodzie y, przypominając sobie choćby i tych królów, którzy obejmowali władzę, y, choćby w Judei, to zawsze, kiedy miał być y, król, który Zaś widzieliśmy, że on będzie rządził według serca Bożego, to zawsze był problem, żeby on robił władzę. Jest to znamienne, że był zanim cokolwiek przyjdzie na świat i Bóg oczywiście o tym wie, że ten ktoś będzie według jego serca, to takiego kogoś chce oczywiście usunąć, zanim, zanim po prostu się urodzi a tu mamy mowę o naszym Zbawicielu i każdy z nas chyba zna tą historię o Panu Jezusie, że jakie oczywiście On miał tutaj na tej ziemi problemy z tym, żeby przyjść na ten świat, żeby objawić się, żeby pokazać się ludziom. od samego początku były same przeciwności i to jest zdumiewające, że Bóg przychodząc na ziemię, On powinien być, można by tak powiedzieć, przyjęty z otwartymi ręcami i z otwartymi sercami, a przychodzi i po prostu nikt praktycznie go nie chce. Parę osób tylko radowały się z tego, a i tak był, można powiedzieć, niezrozumiany nawet i przez tych, którzy znali Słowo Boże. To jest naprawdę zdumiewające, ale tak właśnie jest. Bo ci, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. To mamy napisane w Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, chyba ósmy wiersz. Do swojej własności, do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. 12-13 mówi nam przedstawia nam tych głównie bohaterów czasu ucisku, który ma nadejść. I jest i ta niewiasta, jest i smok, również i archanioł Michał, także w 13 rozdziale te dwa zwierzęta. I nawet wszystko jest syn w tym wierszu, pewien sam Pan. Jeśli coś można jeszcze dopowiedzieć do tej niewiasty, to to, że ona jest tutaj pełna swej godności. Izrael na przestrzeni wieków wielokrotnie zawiódł jako naród. I często o tym czytamy w Biblii. Ale tutaj Izrael jest przedstawiony w sposób jakby doskonały. I to Słońce, i Księżyc, i 12 gwiazd, to właściwie można powiedzieć to, co jest Bożego, gdyby w Izraelu jest zauważone. A Jezus też i o Kościele nieraz tak się wypowiada, ale Wy wytrwaliście w okoszeniach Moich, Albo będziecie zasiadać na tronach sądzą 12 krajów Izraela. Mimo całej niewierności, wątpień, które były wśród apostołów, to jednak taka mowa pozostaje. W tym nawet i możemy widzieć, jeśli odniesiemy słońce jako mężczyzna, czy też księżyc jako kobieta, widzimy również i nawet ten Boży porządek, który jest i w tym odzwierciedlony jeśli ktoś by chciał jeszcze dalej y, szukać w tym zadaniu, to również i powiedzmy sobie i ten y, zewnętrzny wygląd bieżącej kobiety i w tym jest zawarty właśnie y, godny, piękny, że y, wstydem, to wszystko jest tutaj widoczne. To, co Bożego, żeby można było zauważyć w y, bieżącej niewieście, każdy bieżący mężczyzna chciałby to widzieć. Ale mamy dalej właśnie góre porodowe. I nie jest to taki łatwy wiersz, żeby go właściwie wyjaśnić, bo dopiero w piątym wierszu jest mowa o Betlejem. Natomiast to zdanie Wydaje się, jak gdyby nie pasuje, jest jakoś nie po kolei. Dlaczego akurat w tym miejscu? W Izajasza mamy kilka miejsc, które mówią o bólach porodowych jako o drwodze. To w XXI rozdziale, 26 rozdziale. Prorok takiego sformułowania używa. Jednak słowo, które najbardziej y, dla nas będzie pomocne przy tym y, miejscu, to jest 66 rozdział Izajasza, y, y, gdzie mowa jest y, właśnie y, dokładnie o tym wydarzeniu. 66 rozdział, y, 7 wiersz mówi, zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła zanim przyszły na nią bóle, porodziła chłopca. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś takiego? Czy Ziemia może być zrodzona w jednym dniu? Czy Naród może się urodzić za jednym razem? I następne i wiersze. czy ja mam doprowadzić płód do samego łona, a nie dopuścić do porodu? Mówi Pan. To proroctwo odnosi się z jednej strony do narodzin Maciasza, Rzeczywiście Maria urodziła syna i nadała mu imię Jezus. Ale też faktem jest, że naród izraelski narodzi się gdyby w jednym dniu i to będzie w czasie ucisku. I powiedzmy raczej w drugiej połowie, gdzie tysiące ludzi nagle narodzi się. Będzie to swoiste przebudzenie i te bóle porodowe możemy odnieść do nawrócenia się Żydów, ale właśnie w mękach, w trudach, w bólach. Jeśli ktoś może wspomnieć swoje nawrócenie, to może i takie okoliczności też miały miejsce. W moim życiu również tak było, że był to szczególnie trudny, zakręt życiowy i wtedy przyszło na wrócenie. I też i taka rzecz tutaj, możemy to zauważyć, że Pan Jezus urodził się 2000 tysiące lat temu, natomiast te bóle porodowe dopiero mają przyjść w czasie ucisku, a więc po dwóch tysiącach lat, ponad. I w tym to proroctwo też się spełnia, że najpierw ten Mesjasz przyszedł, choć to też były trudne czasy Izrael pod okupacją. Jak ludzie wspomniał o tych trudnych czasach, to też mi przychodzi na myśl, to co jest napisane w księdze Daniela o budowie świątyni, że ona była zbudowana w ciężkich czasach, tam Zatem rzeczywiście Bóg działa wielkie rzeczy w trudnych czasach, kiedy po ludzku rzecz biorąc to właściwie nie powinno się zdarzyć. My często mówimy, "Ach, takie ciężkie czasy, ale Bóg działa właśnie w ciężkich czasach, dowodząc tego, że to On działa, a nie okoliczności, które mogą temu nie sprzyjać. A więc te brzemienne bóle, te męki rodzenia wskazują nam z jednej strony na utrapienie Izraela, Bóg będzie jej doświadczał, ale właśnie w tym doświadczeniu oni nawrócą się do Boga. Chrystus będzie rodził się w ich sercach, tak jak do Galacjan pisze apostoł Paweł, znowu w boleści Was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany Was. I w ogóle możemy sobie zadać pytanie, dlaczego akurat. Te rzeczy są tutaj, w tym miejscu, napisane. Najprostszą odpowiedzią jest to właśnie, że Bóg zaczął zajmować się tą swoją panną izraelską, która przez wieki była niestała, odchodziła od Niego, można powiedzieć zdrywała te zaręczyny. I teraz Pan chce ją do siebie przyciągnąć. też się do Rzymian napiszamy, że właśnie z Izraela pochodzi Chrystus według ciała, co też i wskazuje na Jego pochodzenie z tego właśnie narodu. Dzisiaj mówi się dużo na temat patriotyzmu. Jeśli to można powiedzieć, to Żydzi mają wiele powodów, żeby ten patriotyzm posiadać, jako że ich naród został w wyjątkowy sposób ofiarowany przez Boga. <śmiech> To co bo z Rzymem jest ten wiersz właśnie, że on Bóg y, y, wzbudzi z ten kolczy, ten, tą, y, nie wiem dokładnie, gdzie to napisanie się powie, no. <kluzniak> czy nie będzie to wzbudzenie z martwych, po prostu, tego Izraela. W dziewiątym Bóg przez swojego Syna umie to zrobić i faktycznie, że po ludzku może się wydawać wszystko niemożliwe i tak jak było z narodzeniem Pana Jezusa, też były to trudne czasy i też by się po ludzku wydawało, że to jest niemożliwe. Józef też by może sobie myślał, że to jest bardzo ciężko, a jednak widzimy, że wszystko według myśli Bożej było dokładnie zapanowane. I też jest właśnie z tym przyjściem znowu Izraela do Pana, też jak Zachariasza widzimy, kiedy oni zobaczą Pana Jezusa i zobaczą te piersi, znaczy te rany na jego piersi i zapytają się skąd to masz, to On im powie, to mi zadano z domu moi przyjaciół i oni będą płakać nad tym, jak się płacze przy narodzinach syna. Także z jednej strony będą oczywiście się cieszyli, ale z drugiej strony będą się smucieli, że taką rzecz po prostu została zadana Synowi Bożemu. I jest to zrozumiewające, że Bóg zawsze daje w takich sytuacjach też i z jednej strony smutek, ale z drugiej strony radość. Ale ten smutek zawsze jest smutkiem właśnie takim Bożym smutkiem. Nie smutkiem, który jest na wieki, ale smutkiem, który po prostu daje nam radość. I człowiek powinien się smucić raczej ze swoich win i grzechów, niż z tego, że stracił coś, czy lub coś, możemy powiedzieć, czegoś nie dokonał dla siebie samego. Tym Bożym porządkiem jest jednak to, żebyśmy się smucili na przykład, tak jak i właśnie Izrael w przyszłości będzie się płakał nad, właśnie, nad swoimi tymi winami, które spowodowały, że nie znał Boga i nie znał samego Jezusa Chrystusa. No bo cóż tu innego y, będzie, jeżeli oni y, oczywiście muszą się przecież dowiedzieć o tym, że tego Mesjasza, którego kiedyś ich ojcowie y, zamordowali, y, on teraz y, przyjdzie i oni tego właśnie będą oczekiwali. Jakie to zdumiewające jest dla wielu Żydów, dla wielu, dla całego tego narodu, że tak właśnie to zobaczą. My nie przeżyjemy i nie przeżyliśmy takiej właśnie sytuacji, że najpierw przez całe życie, żeśmy kogoś odwitali, a później, żeśmy kogoś przyjęli, ale oni przez całe wieki odwitali, a teraz właśnie z całego serca przyjmą go. Ale to też właśnie, jak wspomniał, będą bardzo trudne czasy. Ale jednak przyjdą Syna Bożego jako Mesjasza, jako Zbawiciela i będą gotu, gotowi po prostu cierpieć i stracić wszystko dla imienia Jego. 1 rozdział, 15 wiersz. Mhm. Jeśli bowiem odliczenie ich się pojednaniem świata to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstanie do życia smaktych? Wierze 12 jest w tym temacie. Jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem Boga, to o ileż bardziej spełnia. Czyli jeśli błogosławieństwem było to, że Żydzi nie uwierzyli, to jakim będzie, kiedy uwierzą? Znamy może sobie ten, ten wier właśnie Zachariasza, który mówi o tym, kiedy oni zobaczą Jezusa. I to jest 12 rozdział Zachariasza, dziesiąty wiersz. Lecz na domu Dawida i na mieszkańcu w wyleję ducha łaski i łazania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodnik i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. I będą gorzko opłakać na nim, jak gorzko, gorzko opowiadają nad pierworodnym. To będą wierzący na, nawróceni, którzy yy, nie tyle yy, ze względu na to odrzucenie, że oni nie odrzuci, ale to, że po prostu, że go przyjęli. W owym dniu będzie w Jerozolimie wielkie narzekanie, jak narzekanie o Hadan Rimun na równinie Megiddo. Będzie narzekał kraj, każdy ród z osobna, ród Dawida osobno i jego kobiety osobno, ród, ród domu Natana osobno jego kobiety osobno dalej. I 13. Rozdział mówiłem na początku. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Tak, Bóg właśnie to zmieni. No się nieraz wydaje, że chrześcijaństwo nie może się zakończyć, że łaskę, którą Bóg okazał dla chrześcijan nie zakończy się, a jednak się zakończy. I to widzimy, że coraz szybciej to się właśnie stanie, że czas łaski się zakończy. Ten wspaniały czas który teraz mamy, a jeszcze Bóg okaże swojemu ludowi taką wielką łaskę, że, tak jak było wspomniane w bardzo krótkim czasie, bardzo wiele ludzi się nawróci, Miliony Żydów przyjdą do poznania Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I nieraz jest tak właściwie mowa i myślę, że to chyba stąd właśnie się bierze. To odnowienie chrześcijaństwa to może powiedzieć znowu jakieś odrodzenie, to oczywiście nie należy w ogóle do chrześcijan. To jest to, się stanie, ale dla Żydów, dla tych, którzy naprawdę są z pokolenia Judy i jak, tych po prostu synów jakubowych, którzy naprawdę są jego synami z kości. A już to ci, którzy, którzy po prostu należą do chrześcijan, teraz do, który się wywodą oczywiście spoga, ta łaska i ta dobroć Boża już nie będzie pokazana. Jesteśmy mniej więcej w połowie Księgi Objawienia. Teraz Księga ma 22 rozdziały. Już Jesteśmy w 12. To jest też i dowód Wszystkiej pomocy od Pana, że posuwamy się naprzód, po części mogąc rozumieć te Boże zamiary. I w tej połowie księgi mamy teraz Jankę, czyli taki portret naszego wroga, ogromnego rudego Smoka. To jest ten, który już jest szczegółowo opisany jego charakter, jako diabeł i szatan. I każdy z tych imion ma swoje znaczenie. A więc ten smok przedstawiony jest tutaj, a więc jest to konkretna osoba. Nie jest to tylko jakaś zła moc. Ale jest to ktoś z synczynki. Ten, który zbuntował się przeciwko Bogu i który już nie ma możliwości jej Nie dlatego, że Bóg nie łaskawy, ale dlatego, że serce Lucyfera jest niezdolny do pokój. Po drugie, on.. Człowiek został zwiedziony, natomiast szatan nie. On stuprocentowo świadomie, całkowicie wszystko wiedząc, odszedł od Boga i chciał Go oszukać. I znając skutek, zrobił to choćby na chwilę. Jest on tutaj przedstawiony jako ogromny, jako rudy, jako smok. Ten ogromny, to pojawiają się tego rodzaju określenia u proroków. Jakiś ogromny potwór, co wskazuje na jego siłę, inteligencję. Jako, że jeśli dojdziemy do tego 666, w tym zawiera się szczyt rozwoju intelektualnego człowieka, inspirowany przez szatana. Więc jest to istota stworzona przez Boga, ale właśnie która te najlepsze zdolności używa przeciwko Bogu i przeciwko tym, którzy wierzą w Niego. I musimy to wiedzieć też z listu do Efezjan. Jest napisane, że bój toczymy z mocami ciemności, ze zwierzchnościami w okręgach niebieskich. I jest to przedstawione w takich ostrych kolorach jako coś wielkiego, potężnego. To nie jest taki śmieszny diabeł z rogami i z ogonem, tylko istota na skroś inteligentna, przewidująca, y, pełna nienawiści i zdolna do wszelkich podstępów, byle tylko człowieka zjeść. Y, też jest i on tutaj przedstawiony jako rudy, czy też y, czerwony, po angielsku jest, yy, może być ognisty, to mówi o jego yy, takiej y, czesze, która, mm. którą można by określić jako morderczy, żonny krwi, pełen nienawiści. Yy, to... Yy, Również tutaj jest napisane w 17 rozdziale kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, więc jest ten kolor tutaj również powtórzony, co oznacza też i jego. Można powiedzieć jedyny kierunek. Zwieść, zabić, zniszczyć. Także i to określenie smok. Możemy zobaczyć w Ezechiela w 29 rozdziale. to ja wystąpię przeciwko tobie, czyli w 293. Faraonie król Egiptu, Ty wielki smoku, który się wylegujesz pomiędzy odlegami Nilu. Cechą smoka jest bezwzględność. I taki też jest.. Diabeł. Jest to po prostu natura mordercza, natura ściekła. I dalej czytamy mający siedem głów i dziesięć rogów. Jest to nieco szerszy temat, ale jak najbardziej tu skracając widzimy w tym pewną nienormalność w świecie zwierząt nie istnieje coś takiego jak wiele głów u jednej istoty. Natomiast widzimy tutaj na skutek oddalenia się od Boga rodzi się coś, co jest chore. Ale też widzimy w tym wyjaśnienie inne, w XVII rozdziale czytamy, że siedem głów to siedem pagórków. A więc i wygląd tego smoka wskazuje na to, gdzie on ma siedzibę. I jest to prosta odpowiedź, czym jest tym miejscem, konkretne miasto w Europie. I dlatego możemy się spodziewać, że szatan również po prostu wybrał to miejsce, żeby też i z tego miejsca zarządzać swoim cesarstwem. A więc możemy się spodziewać, że Rzym stanie się coraz bardziej centrum Europy. Po drugie jest napisane, że siedmiu jest królów. Co też mówi nam o siedmiu sposobach sprawowania władzy. Ale to jeszcze kiedyś może do tego dojdziemy. Jednym z tych sposobów jest tyrania. I do tego zmierza właśnie obecne rządy europejskie są coraz mniej demokratyczne, a coraz bardziej mówi się o potrzebie polityki spójności czy też mocnej ręki dla utrzymania tego całego organizmu i niewątpliwie ten kierunek po prostu będzie się nasilał. Po drugie te 10 rogów mówi nam o państwach i to mówi też i nam Księga Daniela. Również i to zwierzę, czyli ten władca polityczny, w 13 rozdziale, tutaj czytamy, też jest 10 rogów. I to potwierdza właśnie tę liczbę państw, które będą, nazwijmy, w tej ścisłej, jak gdyby, Unii. Jest pewna różnica. Tu jest na rogach 10 diademów, w 13 rozdziale pierwszy wiersz, natomiast w 12 rozdziale jest na głowach 7 diademów. I ta różnica wydaje się być związana z tym, że te głowy związane z Rzymem wskazują na takie środownictwo religijne, czy też samo uwielbienie religijne. Natomiast te rogi wskazujące na władzę polityczną i tutaj te diademy, czyli te korony mówią na samo uwielbienie, jeśli chodzi o politykę, o władzę, o zarządzanie. Wiemy, że ten smok jest niewidoczny, natomiast to zwierzę będzie to człowiek, który będzie widoczny. Więc mamy pokazane jak gdyby kulisy tego szarańskiego działania, coś czego na oczy normalnie nie widać, ale Słowo Boże nam odsłania, kto będzie kierował tą polityką na tej ziemi i jest to sam diabeł. Coś, co można by na koniec tego powiedzieć, właśnie, że ten Bóg tego świata, czy też nazywany też ich władcą tego świata, ten, który rządzi w powietrzu, kiedy Duch Święty zejdzie z pola, on będzie już działał bez przeszkód. Ale mimo to my możemy śmiało mówić, że ten, który jest z nas, jest większy niż ten, który jest na świecie, pisze Jan w swoim liście. W pierwszym liście, w czwartym rozdziale. Dlatego też, mimo tego, że mówimy o wielkiej mocy, to jednak musimy to wiedzieć, że ten, który jest z nas, jest większy. I ten zły nie może tknąć dzieci Boży, jeśli są wierne Panu. Jeśli chodzi o ich codzienne życie, natomiast jeśli chodzi o wieczne zbawienie, Szatan nie jest w stanie wyrwać nawet Dziecka Bożego, które obłądzi, czy też które nie trwa w Panu. Możemy tu wspomnieć też i Diabeł wszystkimi sposobami też chce się upodobnić do Pana Jezusa, do Zbawiciela i choćby nawet i w tym, że mając siedem głów, Jezus jest opisany w piątym rozdziale, w tym wierszu objawienia. I widziałem pośród, pośrodku, między tronem a czterema postaciami, pośród starców tego baranka jakby zabitego, który miał siedmioro rogów i siedmioro oczu. To jest siedem duchów Bożych wysłanych na całą ziemię. Chodzi mi tutaj o tą liczbę siedem diabeł zawsze, oczywiście liczba 7 to jest liczba Boża i też tej liczby używa po to właśnie, żeby się upodobnić do samego Zbawiciela. Tutaj Pan Jezus jest przedstawiony jako ten zabity. Wiemy, że szatan nigdy nic dobrego dla człowieka nie zrobił. On zawsze jest tylko mordercą i kłamcą i wprawdzie nie wytrwał. Tak mówi o nim Pan Jezus. A nasz Zbawiciel, on właśnie tutaj przyszedł, wszystko stworzył, wszystko dał, jest, od Niego jest całe tchnienie i wszystko żyje przez Niego i dla Niego i w Nim i sam jeszcze złożył się tutaj w ofierze i dał nam życie. Jakże jest to wspaniałe. A jak, zobaczmy, jak wielu ludzi jednak pójdzie za tym właśnie smokiem. Odda jak to jest napisane, tutaj w trzynastym rozdziale i oddali pokłon smokowi za to, czwarty wiersz, że dał zwierzę, zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddał mi pokon mówiąc. Widzimy, że jakże wielu ludzi pójdzie za szatanem, yy, podziwiając to wszystko, te, te jego można powiedzieć liczby i te jego yy, zarządzanie i sposób zarządzania tak bardzo ludzie może uchwytą się tego i pójdą za nią, zamiast właśnie oddać cześć Bogu, naszemu Zbawicielowi Jezusowi, Chrystusowi, który sam ułożył siebie jako okup za wielu. Czyż nie powinny nasze serca jeszcze bardziej przylgnąć do naszego Zbawcy i Pana, który nas zachował właśnie od tego mordercy, od szatana, który chciał nas zwieść, chciał nas wziąć do siebie, a jednak żeśmy uchwycili się ręki naszego Zbawiciela i za to możemy wysławiać naszego Pana i Zbawcę, że jesteśmy spośród tych, którzy wielbią imię Jego. To jednak jednak Pagórku, o świecie, to jest, bo tak jak to przedstawione jako coś takiego no wspaniałego, biłego, zaszczepnego, że to jest jakaś... Że to się chwałą i chłubią, że to nie wiem, że... Miasto w Rzymie jest na 7 powodniach, to, jest. Ja mam, że to ja nie ma, że też przedstawiają na koniec też i nie ma żadnego, że ma 7 akurat jest, nie tak to jest. Sprawdziłem na że to jest coś takiego. Pozwróciłem, że dobrze, bo już po swoim wtórku na 7 powodniach. Zawierzam, na w 7 i tak to, że jest, to jest też przedstawiają. W szoku, w dobrym, w dobrym. A to, że ludzie zapatrząc, o jest nie, tak. Nie napisano jedynie to napisane jest nie, ile siebie, siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie, gdyż mówił w sercu swoim, siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. Także to jest to miasto i ono po prostu mówi cały czas w sobie to, te słowa po prostu, siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. To po prostu jest cały czas może być teraz podnoszone i mówione o tym, jakie wspaniałe to miasto, jakże wieczne. Kiedyś jak ja byłem małym dzieckiem nigdy nie słyszałem, że Rzym jest wiecznym miastem, a teraz co audycja w radiu po prostu się o tym słyszy, że teraz wiadomości z wiecznego miasta, teraz o wiecznym mieście, cały czas po prostu jest to powtarzane i, i oczywiście będzie niedługo mowa i, i o tym potwierdzeniu, potwierdzeniu. Żeby, żeby ludziom, można powiedzieć, zasłonić po prostu prawdę i to właśnie tak będzie wykorzystywane do tego, co Moskwin powiedział, to myślę, że i szatan wykorzystuje to, czym się człowiek lubi żeby go usiedlić. Choćby to zdanie, to nie ma, że stoi, patrzy, trzeba nie upadł. Jak Piotr. Panie, jestem gotów iść do więzienia i na śmierć. I to zdanie stało się powodem jego upadku. Zatem to, co yy, jest dobrego, a czym się chlubimy, zapominając o Bogu, może stać się takim haczykiem, na który zjadł i będzie chciał nas łapać. Może z taką rzeczą jeszcze, nie przyszło nam już. już czas minął, ale tylko jedno zdanie. Ten rudy smok, czy też kerłaty smok, yy, można też i odnieść do tego, choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat. A więc ten kolor wskazuje również na jego na to, co go wypełnia i do czego dąży. Grzech. Dzieci Boże poznają się po tym, że uciekają od grzechu. Dzieci diabelskie po tym, że lgną do grzechu, i jest to ich właściwie środowisko, w którym on tychałem.